Jest Boże Narodzenie I znów gwiazdka nowa świeci Prze to starym obyczajem Trzeba uradować dzieci Kuziołeczka śmieszne dzieje Już niestety są skończone Bo to był rozum I ma bardzo piękną żonę Lecz tymczasem się zdarzyło Ukochane moje smyki że spotkałem wraz z malarzem śmieszną małpkę fiki -Miki. Z piórem w ręku i z ołówkiem słuchaliśmy jej powieści. Fiki-Miki zaś gadała równo poprzez dni trzydzieści. Czy nie zmyślasz? Zapytałem. Czyś naprawdę to przeżyła? Na mój ogon ci przysięgam, rzekła fiki -Miki. Siadła przy mnie bardzo blisko i uradowana szczerze Patrzy, jak ja o niej piszę, wodząc piórem po papierze Małp rozliczne są rodzaje w rozmaitych świata stronach Są i takie, co najchętniej kołyszą się na ogonach Wikimiki się wywodzi właśnie z takich małpek rodu, Co wesoło wśród drzew buja od poranka do zachodu jest tu ród przemyślny wielce, wciąż niezmiernie czymś zajęty Lecz ni chwili nie usiedzą, takie straszne wierci pięty. Gdy chcą z drzewa przejść na drzewo, wtedy to po prostu Za ogony się chwytają i coś tworzą na kształt mostu Wtedy wszystkie małpie dzieci, uśmiechnięte, rozbawione Po ruchomym owym moście pędzą w mig na drugą stronę Miły żywot, lecz niestety Małpa ciągle wzrok natęża, bo ma wielu w lesie wrogów, strasznie zaś się boi węża. Skoro małpy go spotkają, wtedy stają jakby wryte, bo je wzrokiem swym przeraża to stworzenie jadowite. Raz, gdy mama fikiniki Ręką jej futerko czyści Wąż ogromny Wytknął nagle Płaską głowę spośród liści Biedna małpa Odrętwiała Bojąc się wężowej złości A nieszczęsna fikiniki Na dół spadła z wysokości Potłuczona Obolała Widząc, że jest biedna sama Płacząc głośno zawołała Mamo Mamo, gdzie jest mama? Ale mamy już nie było na zielonym, pięknym drzewie, bo ją pożarł wąż straszliwy w nierozumnym i złym gniewie. Cicho sobie w trawie płacze biedna mała wiki a wtedy Słyszy niedaleko głośne i wesołe krzyki Mały zjawił się murzynek Który zwał się Goga Goga Ujrzał małpę i powiada Co tu robisz moja droga? Gdy mu wszystko powiedziała On posmutniał z wielkiej troski I to biedne małpie dziecko do zaniósł zaniósł Tam się wszyscy ucieszyli i natychmiast rozkazano, aby zrobić mi, te zrazy ze śmietano. Dobry chłopak Goga Goga chwycił małpkę przerażony I przez las z nią ucieka w i nieznane strony. poprzez puszczę, pełni trwogi, pełni lęku, A murzynek niósł małpiątko przez czas cały na swym ręku. A wtem straszny lew wypada I te słowa rzekł ponure. Muszę pożreć jedno z dzieci, A wy mi powiecie które. Wtedy rzekła fikimiki. Mnie zjedz, mnie zjedz na śniadanie, ale oszczędź tego chłopca, błagam cię ryczący panie. A to czemu? Lew zapytał, dziwiąc się jej słowo w skrycie. Bo Murzynek, małpka rzekła, Dwakroć mi ocalił życie. Pięknie, lew zaryczał, wielce mi się to podoba. Bardzo dzielne z was pędraki, więc będziecie żyli oba. Idźcie dalej, miłe dzieci, i trzymajcie się wciąż zdrowo. Wtedy Koga Koga krzyknął, cześć ci panie z grupą głową. Poszli dalej ucieszeni Wciąż wędrując przez las A gdy Goga Goga usnął Mautka spędza z niego mucha Gdy był głodny Fiki Miki lasła na wierzchołek drzewa I tak trzęsła Że orzechy w dół spadały jak ulewa Nie wiem czy na całym świecie Gdzie przyjaciół jest tak wiele byli Kiedy bardziej czuli i wierniejsi przyjacieli Gdy spotkali wędrowników, którzy towar mieli wszelki Goga Goga kupił małpce, spodnie i czerwone szelki Kiedy małpy ją ujrzały, gdy szli przez kraj hulla bulla Zakrzyknęły, małpa w spodniach, to jest syn małpiego króla Wędrowali przez dwa lata Żyjąc sobie bardzo tanio, Fikiniki szła nam przedzie, a murzynek go za nią. Nagle małpka usłyszała straszny hałas i okrzyki. Krwawi zbójcy mnie napadli, ratuj się, o Fikiniki! Małpka na wysoką palmę jednym się dostała skokiem. Potem patrzy, co się dzieje, bardzo przerażonym wzrokiem. Goga, goga jest związany. Widać, że się bardzo stracha Zbójcy zaś pod palmą siedzą Wciąż się śmieją ha, ha, ha, ha. Ale gdy usnęli w nocy fikiniki znalazła z palmy Zdjęła więzy i powiat. Prędko myśl stąd oddajmy Zaraz, zaraz, rzekł murzynek Miałem na ramieniu duszę I za moją wielką krzywdę Teraz ich nastraszyć muszę Leźli znów na wielkie drzewo I tak trzęśli, że kokosy Jak grad spadły Niezliczony na smiecki wielkie nosy. Z wielki wrzask podnieśli Myśląc, że się nie bowali I pantofle pogubili bo tak szybko uciekali. Oni w drugą poszli stronę poprzez afrykańskie gnieje. Nagle spytał goga goga, kto to płacze, co się dzieje. Najpierw im się przywidziało, że wąż wzniósł się ponad chwasty, a to była trąga słonia, co się zwie dwuogoniasty. Aby w puszczy schwytać słonia, ludzie kopią w ziemi doły i w dół taki wpadł schromotnie słonik młody i wesoły. Ach, ratujcie, drogie dzieci, bo mnie straszna chwyta trwoga. Dobrze, dobrze, wielka trąba, ale jak, rzekł Boga Boga. Myślał, myślał i powiada. Biegnij małpko niedaleko i zawołaj wszystkie słonie, które pasą się nad rzeką. Osiem słoniknet przybiegło, krzycząc, który wpadł do dziury. Koga-koga, zaś tymczasem z lianku kręcił długie sznury. Wytrzymajcie koniec. Z ja zaś zejdę na ratunek. Skoczył w dół i bardzo pięknie związał słonia jak pakunek. Hej tam, słonie! krzyknął głośno. Ciągnąć równo w jedną stronę. Uff, zniknęły wszystkie razy. Stać! Zawołał. Już skończony! Mały słonik wydobyty drży od trąby do pogona i powiada. O, Murzenku, pójdź teraz w ramiona. Piękne dzięki, rzekł Murzynek, bo z niezmiernej swej radości nieco silnie mnie uściśniesz i połamiesz moje kości. Ale pójdę, słoń powiada, aż tam dokąd idziecie jak a aby łatwiej Bo na moim siedząc grzbiecie Wędrowali bardzo długo W wielkiej i serdecznej zgodzie Aż ujrzeli białe miasto W palm palmogrodzie Słoń zatrąbił i tak rzeczy. Tu się wreszcie pożegnamy Idźcie dalej, towarzysze A ja wrócę Do swej mamy Oni wzięli się pod ręce i wędrują w wielkim trudzie Nagle słyszą głośne krzyki Łapcie małpę, dobrzy ludzie Chciał jej bronić Goga Goga, ale upadł odtrącony A małpeczkę już porwali i unieśli w inne strony Siadł murzynek na ulicy i serdecznie za nią płacze O kochany, fikinki, już cię pewnie nie zobaczę Czarny wziął ją człowiek, co mizerne miał manatki Batem świsnął nad jej głową, potem zamknął ją do klatki Biedna mała fikiniki, gdy łzy wszystkie wypłakała Siadła w kącie i tak siedzi, nieruchoma, osowiała. Czarny człowiek co dzień rano, batem bijąc ją po bokach Ćwiczył ją przez wiele godzin w tańcu i uciecznych skokach Mundur, odział ją czerwony, potem grał na katarnicę. A maleńka Fiki Miki tańczyć musi wciąż na lince. Ten grosz rzucił ów dwa grosze, że tak małpka tańczyć umie. Ona zaś murzynka szuka smutnym wzrokiem w ludzkim tłumie. Zniknął, zniknął, goga, goga. Raz jej tylko śnił się w nocy, gdy zmęczona i zgłodniała, leży smutny. Raz, nim jeszcze słońce wstało, gołąb nad dno cicho krucha. Czemu ciebie, małpie dziecko, tak przykuli do łańcucha? Gdy usłyszał, co się stało, rzekł, nie minie ni godzinka, a ja razem z gołębiami wnet odnajdę ci burzenka. Zwołał wielkie zgromadzenie wszystkich ptaków w całym mieście i zawołał „Stańcie chłopca i na skrzydłach go przynieście Wtedy jeden rzekł „Marabu, łysa, ale mądra głowa Ja wiem ptaszki miłościwe, gdzie się ten murzynek chowa Sam nie pójdę bo reumatyzm, skręcił moją lewą nogę Lecz dokładnie wam opiszę jak należy znaleźć drogę Potem nic nie robiąc sobie z gwaru i ptasiego wrzasku Całą mapę wyrysował piaski. tak szybko poleciały, bo daleka była droga I wołały wielkim kurem Hej, hej, panie goga, goga Wej z go przytulił, powitawszy go jak brata mały osioł, który zwał się Alibaba po strach świata. Tam go ptaszki odnalazły i niezmierne czynią krzyki. Prędzej, prędzej, goga, goga, bo tam czeka Fiki-Miki. Żegna osła nasz murzynek i tak mówi, gdy go ściska. Wiem, żeś mądry jest i dobry, gdy poznałem ciebie z blizy. Płacze, żewnia i baba i tak mówią swą upiększa. Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. Ptaszki tam murzynka wiodą, gdzie zły człowiek małpkę więzi i gdzie drzewo domu sięga ranionami swych gałęzi. Zręcznie wazł Murzynek, skoro noc nadeszła głucha, znalazł biedną fiki, Miki i uwolnił ją z łańcucha. Wolna droga, uciekajcie! pisnął im mnie topesz w locie, więc uciekli co sił w nogach i przeleźli dziurę w płocie. W bramie miasta stał wartownik, co w noc ciemną wciąż spozierał. Ujrzał małpkę i pomyślał że Murzyński to generał. Uciekali przez pustynię, byle tylko zajść z daleko, aż jednego dnia stanęli nad niezmierną jakąś rzeką. Na jej brzegu spał krokodyl, więc mu rzekli, krokodylu, gdzie jesteśmy? A on na to, nad brzegami wieki Nilu. O, kochane, luby dziadki, rzeki tej nie przepłyniecie, lecz ja chętnie was przeniosę, tylko siądźcie na w grzbiecie. Chcę już wsiadać, Goga Goga, gdy ten wielce słyszą krzyki, bierze ku nim bocian stary, co miał nogi jak patyki. Stójcie, stójcie tak, klekoce, znam ja tego jegomości, Zjewasz, potem będzie płakał, niby smutny. Z, żałości. z wstydem umknął straszny zbójca Bocian zaś im życzy zdrowia Potem odszedł, a murzynek począł łódkę pleść z sitoja Coś stuknęło w łódź na rzece Więc murzynek woła, kto tam Uczał głos okropny władca rzeki i poboda". Nienawidzę krokodyla, bo ciągle włazi w drogę, więc was popnę poprzez wody i w ten sposób wam pomogę. Gdy przez rzekę przepłynęli, szli przez miesiąc w wielkim głodzie. Aż ujrzeli piramidy, w słońca blasku na zachodzie. Tam spotkali dwa wielbłądy, które ich przyjęły mile i ze swego im obrody i daktyl. Piękką idą drogą Pełną piasku, pełną żwiru Wreszcie białe widzą miasto Doszli bowiem do Kairu Wielka tam jest zdjęła trwoga Więc posiedli gdzieś w kąciku Nigdy bowiem nie słyszeli Tyle wrzawy, tyle krzyku. Goga, Goga, rzekł cichutko Przyjdzie nam tu pomrzeć z nędzy Bo by dostać trochę chleba Trzeba wiele mieć pieniędzy Pomyślała Fikiliki i powiada, choć się trwożą, jednak pójdę między ludzi, może kto nam z nich pomoże? Przystanęła przed piekarnią, z której gruby wyszedł piekarz i ujrzawszy ją zapytał, moja małpko, na co czekasz? Ona mu się nisko kłania, potem tańczy bardzo pięknie, a tak śmiesznie, że ten człowiek myślał i w ześmiechu Dał jej za to cztery bułki i dwa ciastka na przyczynek, więc pobiegła co tchu w piersiach, gdzie zgłodniały spał pałburzynego. Odtąd to dnia już od rana, gdy się tylko zaśmieszne skoki, bardzo ciesząc dobrych ludzi. Czasem dał jej ktoś pieniążek, dwa rodzynki, trzy migdały i tak ciągle pracowała, choć tam straszne są upały. Mieli teraz dość jedzenia, lecz się coś dziwnego dzieje, bo murzynek wstać nie może, a gdy wstanie, to się chwieje. Obok stragan ma przekupka, co sprzedaje pomidory. I tak mówi, Fiki-miki, chłopiec ten jest bardzo chory Powiedziała jej, co czynić Po doktora idź w te pędy Potem jasno jej tłumaczy Dokąd iść ma i którędy Małpka dzwoni do drzwi domu w którym mieszkał lekarz stary, co miał dobre, złote serce i złocone okulary. Zbadał małe murzyniątko i iść kazał do szpitala, gdzie dla biednych chorych dzieci jest osobna biała sala. Dobra pani dała chłopcu bardzo gorącego mleka, bo był bardzo wyczerpany i idący. Potem mówi, fiki, miki, na nic miny te ponure, weź termometr i czym prędzej zmik". Gdy odeszła małpka, nie wie, co ma czynić z rurką szklaną, więc ją wtyka do tej szklanki, w którą przedtem mleko wlano. Lekarz spojrzał na termometr. Potem krzyknął w głos okropnie. Co się dzieje, kogoś i dwa stopnie? Kazał wodę przynieść z lodem, Murzynkowicz strwożona wielce wsadza rurkę do tej wody. Sześciu zbiegło się doktorów, każdy oczy zaś przeciera, bo termometr zamarł prawie, a rtęć spadła aż do zera. Lecz ozdrowiał Goga Goga, gdy dwa tłuste zjadł obiady Ananasa, sześć bananów i kilogram czekolady Sikimiki zaś tymczasem, że nie była wcale chorą Wciąż przebywa pośród dzieci, których było dwanaścioro. Wszystkie były bardzo smutne a więc im koziołki, tańczy i wysoko skacze poprzez łóżka i przez stołki. Śmiech wesoły się rozlega i wesołe brzmią okrzyki. Jeszcze, jeszcze, zatańcz jeszcze! O najmilsze, fikimi! Co się stało, co się dzieje, wszyscy zbiegli się lekarze, a dzieciska już są zdrowe i rumiane mają twarze. Nie ma ponad śmiech lekarstwa, rzekł serdecznie lekarz stary. I uściskał fikiniki, Potem dał jej dwa talary. Kupił za nie goga-goga fik, orzechów, ciastek z kminkiem. Potem sklepik założyli, który zwał się pod murzynkiem. Wiele było w całym mieście i hałasu i pociechy, Gdy małpeczka rozpoczęła krem sprzedawać i orzechy. Wszystkie dzieci te przybiegły, białe, czarne, albo śniade i wołały. Daj nam ciastko, daj nam małpko czekolady. Bardzo chętnie, rzekła ona. Wszystkie bierzcie i czym prędzej. I rozdała cały sklep, lecz za darmo, bez pieniędzy. Gdy to ujrzał goga, goga, ze zdumienia stracił mowę Potem, aby głowie ulżyć, ręką złapał się za głowę W czwartek sklepik założyli, w czwartek też zbankrutowali Ja zaś wam za rok opowiem, co się z nimi działo dalej Pamiętacie, małpki dzieje, aż do owej strasznej chwili, gdy rozdała cały sklepik, który z gobą założyli. Nie płacz, małpko, rzekł murzynek, choć nie mamy już majątku, tylko głupi się tym martwi. Mądry zacznie od początku. Chodźmy dalej, naprzód, śmiało, choć nas głód i bieda gnijcie, bo wiem, że pan Matuszyński nie da zginąć nam na świecie. Idą, idą brzegiem morza, choć ich piasek kryzie w oczy, a w tym patrzą szół ogromny z wielkim trudem naprzód kroczy. Widzę, rzekły moje dzieci, żeście bardzo zmęczone, więc usiądźcie sobie na mnie, bo idziemy w jedną stronę. Wnet w prześlicznym, bujnym kraju odnaleźli pomarańczy Jedz, zawołał Goga Goga, ja z radości zaś zatańczę Ha, zakrzyknął po arabsku jakiś człowiek z czarną brogą I po chwili głodne dzieci do niewoli ciężkiej wiodą do komórki je zapędził okropny człowiek dziki, którą ukląkł z liści palmy, bo tak jak plecie się koszyki. Nocy słyszą, że ktoś chrupie, więc szeptowi biada, biada. Patrzą, a tu biała koza smacznie i chwiej się nie zjada. Szybko przetarga wyskoczyli, uciekają już z więzienia, a żarłoczna biała koza aż zemlała z przerażenia. Uciekają, aż się kurzy do rannego słońca blasku. Nagle patrzą. Co to znaczy? Ludzka głowa leży w piasku. Głowa rzeczy. Ach, jak się macie? Ja nie bardzo ledwie żyję, Tyż piaszczyzna straszna burza spałam mnie po szyję. Czym prędzej do murzyńskich wioski, a tam krzyczą niech nam żyje, pan profesor Bo Oto sławny był podróżnik, co wędrując poprzez knieje znalazł małpkę, mądrą kasię, potem jej opisał dzieje. Podziękował mu serdecznie, czule potem małpkę głaskał. Gdy będziecie kiedy w Polsce, przyjdźcie do mnie, jeśli łaska. Król tej wioski ich ugościł i wyborne dał śniadanie muchy z miodem, nietoperza i ślimaków sześć w śmietanie. No, a gdy zaszli aż na rynek, tak do małpki rzekł murzynek. Dał mu ktoś czernidła trochę, lecz że szczotki nie miał wcale, więc ogonem fiki-miki czyścił buty doskonale. Nadszedł jeden pan bogaty i powiada bardzo ładnie, lecz co zrobi ta małpeczka, gdy ogonek jej odpadnie? Wziął ich z sobą i rzekł mile. Chłopiec będzie pask indyki, a maleńkie moje dziecko niech kołysze fiki, miki. Świetnie było im w tym domu. Ten raz w północną porę krzyknął strasznie Goga Goga. Uciekajcie bo dom gore! Tiki Miki jest zdziwiona, że ją nagle obudzono i rozmyśla, czemu w nocy tak niezmiernie czerwono? Skoro tylko zrozumiała, biega w prawo, biega w lewo, chwyta dziecko i przez okno na najbliższe skacze drzewo. A pod domem matka płacze. Ręką chwyta się za głowę. jak małpeczka woła z góry. Dziecko całe jest i zdrowe. Bardzo była zadziwiona, gdy ją wszyscy całowali I powiada do murzynka Dziwni są ci ludzie biali Lecz murzynek zły był bardzo I tak woła prawie wściekły Ach, gdzie moje są indyki? Wszystkie, wszystkie się upiekły ten pan Anglik, co ich gościł, bardzo za to był wesoły I powiada, drogie dzieci, teraz spocznę was do szkoły